God of tell world the way you the no, God of the glory God of the God of the God of the God a the God of the God of the God of the God of the God of the the God you the God of the God of the God of the God of the God of the God of the God of the God of the God of the God of the God of Two, three, four, five, six, seven, eight You can't talk the way you want the I, I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 Le o ludzkości pozostawione za nami 23.37 W studiu witam naszych dzisiejszych gości Czyli formację Wingless W komplecie? No niestety nie w komplecie dzisiaj Nie ma z nami perkusisty Pawła Solona Który z uwagi na to, że ma nową pracę no, Nie mógł się dzisiaj tutaj w studiu stawić Ale myślę, że słucha Pozdrawiamy Cię Pawełku Dobry wieczór państwu. Tak jest. Dobry, Dobrze, wieczór. To może, Dobry tak. wieczór. Albo od prawej, albo od lewej, kto dzisiaj jest w studiu? Wiemy, kogo nie ma, a kto jest. Kto jest? Tomasz Szoprawski. Tomasz gra na basie, oczywiście jak zwykle zapomniał powiedzieć. To jest nieistotna rzecz w końcu. Krzygoszluzar, gitara. Ola Wóżeński, wokal. Jako, jako Wingless jesteście dosyć, jak to się mówi, świeżą marką, natomiast jesteście, jesteście, muzykami, jesteście muzykami o dosyć sporym doświadczeniu, jeżeli chodzi tutaj o, o, o naszą tutaj krajową scenę, czy też może, nie wiem, zawężając to bardziej lokalnie do krakowskiej, do krakowskiej sceny. Jakbyście mogli powiedzieć, skąd was ludzie mogą kojarzyć z okresu sprzed skrzydłego? O. Ja wcześniej szpiewałem w. Olaf, tej w, w Forgotten Souls, m.in. to tak, taki dłuższy epizod. W, w obecnie również jeszcze w Cemetery of Scream, że to może być jak znany. znane. Czegóż? No, ja oprócz Wingles y, mam za sobą y, udział w kilku właśnie, tak jak powiedziałeś, Chanselman, takich, no można powiedzieć, lokalnych krakowskich zespołach. E, takie nazwy jak na Naderborn, Coexistence No prawdopodobnie starszym lub młodszym Fanom z Krakowa Mogą być znane, będą one kojarzone Natomiast e, Od 2012 roku Postanowiłem, że Jeden, a porządnie No i stwierdziłem, że Namówię kolegów Założyłem wingless i tak do dnia dzisiejszego Natomiast e, miałem Taki można powiedzieć epizod, bo w 2013 do 2014 roku przez rok pomagałem kolegom z zespołu Lakrima z Krakowa, grając z nimi na basie w czasie, kiedy ich etatowy basista przebywał akurat za granicą w ramach wymiany studenckiej. No ja grałem z nimi bardzo dużo koncertów w tym okresie, także pozdrawiam kolegów z Lakrimy no i tak to wyglądało w moim przypadku. Natomiast w moim przypadku moja historia jest dużo krótsza od kolegów, gdyż <laughs> do tej pory udało mi się zagrać jedynie w kapeli Baksztak. Był to krakowski, był. Był, bo w tej chwili w stanie albo rozkładu, albo zawieszenia kapela granica Pirate Metal. Mm -hmm. O ile mi dobrze wiadomo, to miałeś też taki epizod quasi-menadżerski. Pomagałeś tak. trochę chłopakom z Cemetery Scream, tak? No tak. Było, była taka, taka sytuacja w przeszłości. Przez krótki okres czasu byłem ich menadżerem. Miałem też taką swoją platformę, która nazywała się Newton Production. No i tam kilka koncertów w Krakowie udało mi się zrobić. A, pomagałem tam też kolegom z Ukrainy, zespołu Helon. No do dzisiaj jesteśmy w dosyć dobrych relacjach ale w pewnym momencie stwierdziłem, że po prostu wolę się skupić na graniu i No Ingles jest w tym momencie priorytetem i chciałbym, że tak powiem, wszystkie swoje siły skierować, aby w jakiś sposób zespół pchnąć do przodu. Mhm. Dobrze, Powiedz mi, dlaczego nie macie swojej teczki w metalowym IPN, czyli na Metal Archives? <śmiech> no. Nikt na was nie pomiósł? Nikt was nie, <śmiech> nie zarejestrował? No no to jest, to jest bardzo, bardzo, że tak powiem, ciekawa sytuacja, ponieważ... E, wiąże się z tym anegdota e, Tomasz, zanim zaczął z nami grać To było jakiś ponad rok temu Znaliśmy się tylko, że tak powiem przelotnie wtedy Nie Tak, dokładnie dzieliliśmy wspólnie salę prób z jego ówczesnym zespołem zapytał nas o to samo, o co ty dlaczego nie widniemy na Metal Archives zespół miał już wtedy na koncie debiutacką płytę Hatred is Purity dlaczego nas tam nie ma, no powiedziałem mu, że nie mam najmniejszego zielonego pojęcia natomiast nie jestem osobą która sama zakładałaby własnemu zespołowi konto no bo uważam, że jest to takie trochę słabe no i Tomasz, nic nam nie mówiąc, wówczas napisał do adminów Metal Archives z takim pytaniem, po czym jak nam przekazał, dowiedział się, że zespół po prostu nie kwalifikuje się do tego, żeby mieć tam konto, ponieważ no, nie gra muzyki metalowej nie mam z tym najmniejszego problemu, do tej pory tego konta nie mamy tam no, jakoś ani z tego powodu nie czujemy się... Nawet nie wiem, czy chcielibyśmy go mieć. Tak? Nie, no wiesz, to nie jest jakiś tam, tak mówi. mówię, nie jest to dla nas problem natomiast, no jest to dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ obserwując Metal Archives no spektrum zespołów, które tam się pojawiają jest bardzo różne i no i... Ten metal jest bardzo dyskusyjny. Dokładnie wiesz, tak. Po prostu Grzegorz, nie bójmy się tego powiedzieć, no jesteśmy awangardą hip -hopu, prawda? No. no prawdopodobnie tak. Le, ewentualnie dobrze, gramy po prostu za do, miękko. Jesteście nie, dobrze zorientowani. <laughs> <laughs> Okej. Okay. 2012, 2012, tak, to był e, początek historii pod nazwą e, Wingless. Jak doszło e, do spotkania właśnie i do tego, m, do stworzenia tejże formacji, że dobra, gramy, e, gramy tak, gramy pod taką nazwą, gramy to i to? E, no stwierdziłem, tak jak powiedziałem już wcześniej, że chciałbym się skupić na jednym zespole, żeby nie rozdrabniać się, żeby w końcu był to taki zespół już, jak można powiedzieć w sobie do grobowej deski. Eee, no i pomyślałem, że aby tak się stało, trzeba sobie dobrać ludzi, którzy będą jak najbardziej odpowiedni. w miarę... Ludzi dobrej roboty. Tak jest, będą wiedzieli, czego chcą, nie będą to jakieś e, kapryśne osobniki, którym po prostu mają tak wielkie parcie na szkło, że mają problem w związku z tym, żeby przyjść na próbę. Eee, no i w skrócie, znałem się z Olafem już troszkę wcześniej. Wiedziałem, że jest to gość, e, który będzie w stanie zrealizować to, co miałem w głowie, jeżeli chodzi o jakiś tam e, rys muzyczny, który chciałem e, upublicznić. E, znalazłem też sekcję. Ówczesny perkusista znalazł się dopiero na Śląsku. E, był nim Dawid e, Drywsojka. E, no i co? Do tego składu zupełniał jeszcze jeden e, basista z Krakowa. No i tak w tym składzie nagraliśmy bardzo szybko debiutancką płytę Hatred Dispurity. Pograliśmy troszkę koncertów, skład się zmienił z uwagi na jakieś tam różne sytuacje personalne. Nie było żadnej złej krwi, no po prostu proza życia, jak to się mówi. Mamy od ponad dwóch lat nowego perkusistę Pawła Solona, jak wspomniałem. Z nim zrobiłem całą nową płytę. The Blaze Within której sobie dzisiaj posłuchamy e, zmienił się również basista od e, około roku, obecny tutaj w studiu Tomasz e, jest naszym basmenem no i w takim sobie składzie gramy, gramy koncerty no i mam nadzieję, że ten skład utrzyma się jak najdłużej, bo naprawdę no, dobrze się rozumiemy. Myślę, że jest, jest ta przysłowiowa chemia i jest to, czego po prostu oczekiwałem od dłuższego czasu. Mm -hmm. Utwór, z którym się, którym się przywitaliśmy, yy, kompozycja na Solar Fire, pochodzi z materiału, który właśnie wymienię, z waszego debytanskiego materiału yy, Hatred Purity. Yy, czy to jest mini-album, czy to jest pełny album? Bo spotkałem różne określenia w świecie, jak przeglądałem. Nie, na no właśnie, ludzie tak tak sobie to, że tak powiem, klasyfikują, że jest to mini-album, ale nie, dla nas była to normalna, regularna płyta. Ja rozumiem, że nie trwa ona może 40 minut, tylko 24, ale my to uważamy za normalny, regularny album. Nie jest to żadna epka, żaden mini-album, żadne demo, nic z tym stylu. No pff. Wiesz, e, pamiętam, że podobne zaskoczenie było swego czasu, gdy DaySide wydał Legion, prawda? Tam 20 dwie chyba minuty, tak? No nie, no to znaczy, generalnie, generalnie jakby tak się przyłożyć starą klasyfikację, no to na przykład trening Lazzler'a też by się pod względem... No właśnie, no właśnie. Nie, nie, tak jak mówię, regularna płyta nie jest to dla nas mini-album, przynajmniej my go tak nie traktujemy. Dobra, to teraz pora na odsłonę czegoś z nowego materiału. Ja tego utworu chyba, chyba nie grałem. ja Przed tygodniem jako zapowiedź grałem utwór prawie, że tytułowy. No więc, y, czym gra, co teraz? Gra. E, utwór, który będzie otwierał i otwiera naszą najnowszą płytę, nazywa się on Non Serviam. <mum> tu nie ma metalu, jak tu nawet metalika jest zacytowana, jak w mordę strzelił na końcu. Złam. Przecież fragment jest. Ja nie wiem, co, co, co naprawdę czasami jest aż dziwne, te, te, te, te, decyzje, te decyzje adminów na, na Metal Archives, jeżeli chodzi o, o dobór zespołu. Pamiętam, że swego czasu była wojna przeciwko metalkorowi i New Metalowi -metalo i po prostu leciało wszystko. Ja powiem Ci ciekawszą sytuację, jak ktoś sobie zada trud i sprawdzi profil zespołu Lakryma wspomnianego przeze mnie na Metal Archives. Mm -hmm. No to tam jest taka zakładka muzycy sesyjni, muzycy live. Mm -hmm. No i oczywiście jestem tam wspomniany. Eee. Tylko z nieaktywnym linkiem, tak? Do... Nie, nie nie nie nie o to chodzi, tylko zdjęcie jest zupełnie innej osoby. O. Zdjęcie jest z, z, perkusisty z naszego pierwszego składu. To jest właśnie... Wiesz... Też, to wiesz co, a to można, można spojrzeć, kto ten błąd popełnił, bo tam jest zawsze y, jak gdyby nik osoby y, skład, czy, y, robiącej, robiącej dany wpis. Najlepsze jest to, że widnieje to zdjęcie już około dwa lata, w związku z tym... Wiesz, wiesz. No to można, mo mo można zgłosić protest, nie? Nie, po co? Zawsze mnie to niezmiennie bawi, jak sobie tam wchodzę i patrzę na to, bo co, jakieś cztery miesiące sprawdzam, czy w końcu zmienili, czy, w czy nie? w końcu tak, jak dokładnie. tak dalej, tak dalej. Okej. Okay. Okay. materiał wydaliście, wydaliście sobie sami. Czy to była świadoma decyzja, że wychodzimy jak najszybciej z muzyką do ludzi, żeby nie tracić czasu na, na, na szukanie wydawcy? Czy, czy też właśnie, to jest pierwszy etap, pokażmy się o, o, jak gdyby o kontrakcie, o już wyda, wydaniu się w czyjejś, w czyjejś stajni, w czyjejś barwach porozmawiamy sobie, porozmawiamy sobie później. Troszkę tak i troszkę tak. Po pierwsze to tak, tak jak wspomniałeś. Mam świadomość, że jeżeli jesteś debiutantem, to na debiutantów no raczej nikt nie czeka z otwartymi rękoma, szczególnie w obecnych czasach. Ja jestem osobą, która dosyć twardo stąpa po ziemi, jeżeli chodzi o tak zwane realia podziemne. Nie zaklinam rzeczywistości w tym temacie i wiem jak ta, jak ta sytuacja wygląda. W związku z tym nagraliśmy płytę sami ją wydaliśmy, opatrzyliśmy okładką, nie czekaliśmy na to aż panowie z Nuclear Blast czy też innego Century Media nagle do nas zadzwonią i zaproponują kilkutysięczny kontrakt no bo tak wiadomo, że się nie stanie chcieliśmy grać koncerty i mieć po prostu materiał, który fizycznie będzie można sprzedawać na koncertach osobom, które byłyby zainteresowane no i tak się też działo i tak się też dzieje w związku z tym nie widzę m, powodu dla tego, żeby m, materiał leżał, że tak powiem, w, w jakiejś tam szufladzie. E, tak również prawdopodobnie stanie się z nową płytą. E, rozesłałem sporo promopaków. O, co ciekawe, otrzymaliśmy sporo m, odpowiedzi, co mnie troszeczkę nawet zaskoczyło. E, no ale m, zazwyczaj albo były to warunki, które no, były dla nas nie do zaakceptowania, Albo były odpowiedzi takie, że gramy muzykę, która no nie jest w kręgu zainteresowania potencjalnych wydawców W związku z tym nie mamy, tak jak powiedziałem, z tym jakiegoś tam problemu płytę prawdopodobnie po Nowym Roku już w formie fizycznej również wydamy, także żeby mieć ją no, dostępną również na koncertach. Mhm. A powiedz mi, czy ten pierwszy materiał to w ogóle wysyłaście do kogoś pod kątem zainteresowania tak. tak, wysyłałem. Była to zakrojona na mniejszą skalę można powiedzieć e, e, sytuacja. E, było tam, nie wiem, 8-10 chyba wytwórni, które wybrałem i tak można powiedzieć bardziej z ciekawości te, te promopaki tam poszły. No i, i tak jak mówię, nie oczekiwałem, że będą jakiekolwiek odpowiedzi. W międzyczasie po prostu sami y, zleciliśmy przygotowanie layoutu, wytłoczyliśmy to i... No mhm. jest. Kto wam y, zrobił od strony, właśnie, y, od, od, strony, y, od strony plastycznej, od strony wizualnej? E, wiesz, no więc y, jeżeli chodzi o debiut, to sama okładka i ten obraz, który widnieje na, na okładce, to jest y, obraz namalowany y, fizycznie przez y, Katarzynę Urbanek. Y, to jest taka artystka, która y, mieszka poza granicami kraju. Skontaktowałem się po prostu z nią Ona stwierdziła, że do tej pory nie robiła takich, takich rzeczy Jeżeli chodzi o e, okładki Ale postawiła jeden warunek, że chciałaby posłuchać muzyki I wtedy zadecydować, jeżeli muzyka jej się spodoba To wtedy jak najbardziej podejmuje się tego Wysłałem jej e, utwory ich, Z tego co pamiętam, to już chyba po 20 minutach Odpisała mi, że no, muzyka jej się bardzo podoba i siada, będzie malować. No i po prostu namalowała. Potem przysłała ten obraz do mnie. Zrobiliśmy zdjęcie. Cały um, layout, czyli całą książeczkę już przygotował mój e, przyjaciel z Krakowa, Ksaj. Um, no łatwo, i... się było, łatwo się było do niego dobić bo on chyba dosyć napięty terminarz ma. Tak, ale tak jak powiedziałem, no... No, on nie traktuje mnie jak gdyby jak klienta, klienta tak, tylko no, troch, troszkę inaczej. Ehm, no więc jakoś tam wbiliśmy się między te e, jego napięte terminy. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że jeżeli ktoś nabędzie płytę, ewentualnie będzie miał styczność z, właśnie z formą fizyczną, to przekona się, że nie jest. Jest to naprawdę zrobione no, tak, jak powinno być i ta płyta, jeżeli chodzi o e, taką estetykę, nie ustępuje według mnie materiałom, który można kupić w sklepach muzycznych, jeżeli chodzi o zachodnie wytwórnie. Moi drodzy, my teraz sobie zrobimy krótką e -szervę. W rozpruciu cerować nas będzie e, sy system 012, czyli zapewne systemowa down, a do rozmowy z naszymi gośćmi czyli informacją Wingless wrócimy sobie tuż po północy. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Hi, this is John Bon Cześć, tu Kasia Nosowska z zespołu Hey. Hello, this is Laurie. And this is Saki. And we are the Rasmus. Antyradio. Najlepszy rok. Gramy teraz w Jemiołowie na 98,4 FM i w Warszawie na 106,8 FM.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 Cztery minuty po północy. Słuchajcie, jeżdżeli na antenie antyradia. Dzisiaj... Y w rzeźni gościmy formację Wingless. Wspomnieliśmy o debitanckim materiale, że wydaliście go sobie sami i zapewne też oprócz tego, że próbowaliście jak mówić tylko, że w nieco mniejszej skali niż przy okazji nowego materiału zainteresować tym, tym, tym, tym wydawnictwem, potencjalnym wydawnictwem jakiś wytwórnie, to zapewne też puściliście trochę tych egzemplarzy w media różne, prawda? Jaki był, jaki był odzew, jaki było na przykład, nie wiem, najdziwniejsze skojarzenie, określenie, które pojawiło się w recenzji dotyczące waszej muzyki? Wiesz co, powiem ci tak, że z tego co pamiętam, nie było jakichś takich właśnie sytuacji, że ktoś um, użył jakichś dziwnych e, skojarzeń i przyrównał nas, nie wiem, no, do burzum na przykład? Eee, za to najczęściej im uogólniając w ogóle tą kwestię pojawiały się takie opinie, że ciężko jest jednoznacznie sklasyfikować tą muzykę czyli co, cygański widok, mówili, tak? no, coś, coś w ten deseń eee. znaczy to, było, to było akurat całkiem przyjemne, ponieważ w większości tych recenzji pojawiało się oni po prostu grają metal na przekór pewnym portalom, prawda? No właśnie. Nie, nie, nie Wiesz, to, jest, to, było, to było tak naprawdę bardzo, bardzo miłe, mm -hmm. bo się na tyle, na tyle profesjonalnie się zachowali, ponieważ, tak, tak uważam przynajmniej, że nie starali się tego roz, roz, rozmieść na drobne i starali się znaleźć jakieś... Yy, Y, y, nasze inspiracje, czy też, czy też nie wszystkie inspiracje. Płuk tak, klasyfikować, to nie ma sensu, naprawdę. No bo to, że tym na przykład w, tutaj w jednym tworzy, to, w, w ten, w, co powiedziałem, że y, cytat z Metaliki, prawda? Ale to jest, czysto mo to jest moje skojarzenie, prawda? Dokładnie. Ja Nieintencjonalne. Nie, nie jak to powiedziałeś, to <laughs> zrobiłem bardzo wielkie oczy, ponieważ kompletnie Metalika nie jest w żaden sposób w kręgu moich zainteresowań, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inspiracje. Dlatego ci Cieszy mnie to, że tak jak tutaj Ola wspomniał, że nie było tego właśnie tego siodłania świni w siodło, że mhm. po prostu dokładali wam na, na, na siłę, że to musi być coś. Tak. Ale, czy, czy, ale czy coś takiego egzotycznego się pojawiło, że jakieś, nie wiem, jak to się mówi z dupy porównanie albo po prostu wsadzili was do takiej szufladki, że sami stwierdziliście, że... Nie, nie, to akurat czegoś takiego nie było może to i dobrze, natomiast no, tak jak mówię, bardzo raczej cieszy nas to, że nie ma jednoznacznego klasyfikowania gatunkowego no bo sami też z rozmysłem siebie nie staramy się klasyfikować. Po prostu gramy muzykę taka, jaka nam się podoba i jaka nam wychodzi pod palców i z, ze strun głosowych. Tak, to jaką nam zapłacą. To no to nie. różnie bywa. Natomiast, natomiast, no tak jak mówię, nie, nie chcemy grać stricte death metalu, doom metalu, flash metalu. Po prostu gramy to, sobie podoba. To nie jest to tak, się że po prostu rankiem, nie wiem, 8 rankiem. Człowiek wstaje przy porannej kawie Okej, okay, to, to dzisiaj będę robił trash A jutro będę robił dum. No nie, no to, to, na tym to nie polega Tylko to wychodzi naturalnie albo wcale Po prostu staramy się grać wingless No właśnie jak to wychodzi, to już każdy może sobie we własnym zakresie ocenić. Mm -hmm. yy, nazwa mi się wydaje taka yy, właśnie troszeczkę przekorna, no bo yy, jeżeli się myśli o, yy, że tak powiem, yy, o pójściu do przodu, no to się rozwija skrzydła, a wy jesteście kadłubkiem, wingless, <śm> bez skrzydły. Każda matka swoje dzieci kocha, nie? Nawet kadłubka, czemu nie? Wiesz, z, Olaf, nie Olaf kiedyś wymyślił bardzo fajne rozwinięcie, że tak powiem, jeżeli chodzi o... Nazwa jest twoja, Grzegorz. Tak, ale... Najbardziej. Natomiast y, mi się to jakoś tak troszkę później skojarzyło... Mm. Nie, nie należymy ani do, do, do, do, do, wiesz, do na pewno nie do boskiej części, ani do diabelskiej. Mm -hmm. Bo często się, wiesz, metal oczywiście kojarzy z tą, z tą niegrzeczną stroną, stroną ciemnej mocy i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. E, jesteśmy ludźmi i aż ludźmi. Nie, wiesz, nie, nie, nie będziemy aniołami, nie, anioły, nie demony. jesteśmy ludźmi, jesteśmy, jesteśmy go kolejnie dumni. nie dumni. Nie anioły, nie demony, lecz ludzie i dumni z tego. Ze wszystkimi... Wadami. Są tym bagażem. Tak? tak jest. A wiadomo, że atrybutem aniołów czy demonów są skrzydła, więc wy jako ludzie jesteście bezskrzydli. No dokładnie. Można sobie to tak, że tak powiem, rozwinąć, jeżeli chodzi o a, nazwę. Mhm. Wspomniałeś, że jeżeli chodzi o nowy materiał, to że właściwie wyszedł on spod Twoich palców, czyli, że so, ty jesteś takim kierownikiem muzycznym, który przynosi chłopakom na próbę panowie. To jest, dzisiaj pracujemy nad tym. Znaczy, ja zawsze mówię, że jest to w ten sposób, że każdy okręt powinien mieć swojego kapitana. U nas padło. Na to, że tym kapitanem jestem ja Tylko, że wiesz, nie sztuka być kapitanem Tylko jeszcze sztuka dobrać sobie tak załogę Żeby podzielała kurs, który wyznacza kapitan Dlatego wcześniej powiedziałem, że Bardzo chciałbym, żeby ten skład się utrzymał Ponieważ no, uważam, że jest w tym momencie optymalnie Nie ma e, e, kruszenia, jakichś tam kopii i walki za wszelką cenę Nie ma osiadania na mieliźnie, tak? Dokładnie tak e, Oczywiście ja jestem, można powiedzieć, taką siłą napędową Przynoszę te numery jako gitarzysta ale później i tak aranżujemy wspólnie głównie m, z Pawłem, perkusistą. Tak właśnie tą najnowszą płytę The Blaze Within zrobiliśmy. Wiadomo, potem dochodzi wokal, e, jakieś tam inne rzeczy dodatkowe. Natomiast ten trzon e, zawsze wychodzi ode mnie i, no i panowie nieraz mówią, w sensie koledzy w zespole, no sorry, ale to na przykład jest kiepskie, tak, bo to nie, nie ja nie jestem zadufany w sobie i nie uważam, że jestem nieomylny, w związku z tym każdy ma prawo powiedzieć, że coś mu nie pasuje, prawda, no i wtedy siadamy i ewentualnie zmieniamy, no chyba, że jest to jakiś pomysł, do którego jestem tak bardzo przekonany, że no nie ma bata, ale raczej no, nie ma takich Pokazujesz, sytuacji tam, są, tam jest wyjście z kanciakiem. No dokładnie. Nie, ale nie było takich sytuacji tak naprawdę no, więc Na szczęście właśnie. W związku z tym to chyba jest potwierdzenie tego, że no, koledzy akceptują w stu procentach niemalże ale to, co Ale historie tego typu, to jest mój kawałek podłogi, a przy tym stanę, wiesz, zdarzały się, zdarzały się wielokrotnie mhm. I, Ale to tak jak powiedział, że się nie było kruszenia kopii, wiesz, nie było mhm. ubrania się za uby, czy, czy ciskania w siebie talerzami tylko albo, przedstawienie, albo przedstawienie tego, dlaczego to tak ma być, dlaczego tak, taka jest wizja i, i przeważnie, wiesz, to jest kwestia już w studiu, ewentualnie przy jakichś tam y, nagraniach przed studiem, y, gdzie próbujemy, znajdujemy jakąś, wiesz, optymalną ścieżkę, ewentualnie kompromis, albo rzeczywiście zostajemy przy tym, co ktoś tam wymyślił. Bo często tak się, wiesz, po, po, po głębszym przesłuchaniu, przestudiowaniu sprawy okazuje się, że tak, masz kurczę rację, rzeczywiście, to jest okej, okay, nie? Mhm. Jesteście zespołem, który regularnie gra próby, bo w wielu wypadkach, jak rozmawiałem z różnymi kapelami, to tak naprawdę, no, oni próby to grali takie tuż przed wejściem do studia, bo tak to sobie po prostu tylko wysyłali, zwłaszcza są rozsiani w różnych częściach Polski czy też świata, wysyłali sobie po prostu za, pomo za pomocą, nie wiem... Skypa. Skypa poczty, czegokolwiek, przerzucali sobie po prostu fragmenty, yy, pomysły i były to one tam opracowywane, potem wracały, było to konsultowane właśnie, nie wiem, na czacie, czy właśnie na tym sklepie i tak dalej, i tak za i tak yy, za pomoc, za, za, za, z użyciem dobrodziejstwa elektroniki i komunikatorów ta muzyka się yy, tworzyła. Taka forma, o której wspominasz, yy, miała miejsce właśnie za czasów debiutu, kiedy perkusista nie mieszkał w Krakowie, tylko mieszkał w Żorach na Śląsku. No i wtedy właśnie w ten sposób przesyłaliśmy sobie numery, ja robiłem e, kawałki, wysłałem jemu, on potem dogrywał u siebie w takim domowym swoim studiu jakieś tam partie, odsyłał mnie, jeżeli coś tam wymagało zmiany, to to zmienialiśmy i można powiedzieć, te próby wtedy były średnio raz na trzy tygodnie, albo on przyjeżdżał do nas, albo my do niego. E, nawet się to sprawdziło, pamiętam, że po bodajże chyba czterech miesiącach e, takich wymian już Weszliśmy do studia i nagraliśmy debiut, debiut, nie było z tym problemu, natomiast później po zmianie składu stwierdziłem, że no chcę mieć ludzi na miejscu w Krakowie, żeby grać regularnie próby, no i żeby zespół po prostu no był, że tak powiem, zwarty i gotowy tutaj na miejscu i no i powiedzmy sobie od tych dwóch lat, odkąd pojawił się Paweł, perkuista obecny. Gramy te próby regularnie, mamy swoją salę prób, wiesz, no uważam, że jest to naprawdę optymalny układ, a poza tym no jest to taka rzecz, która według mnie powinna mieć miejsce. Co proponujecie teraz jako muzyczny przerywnik naszej pogawędki? Zagramy sobie utwór Descent Zanim go zagrasz, no to chciałbym, żeby Olaf też powiedział o nim dwa słowa Ponieważ jest to, jej, można powiedzieć, takiego jego oczko w głowie Bo jest to pierwszy raz w historii, z tego co wiem Został dopuszczony do tego Jest to pierwszy zespół, w którym bierze udział, gdzie reszta muzyków stwierdziła, że no stary, no to wykaż się, tak? Nie zrobił całego może utworu, ale on jest sprawcą, że tak powiem pomysłu, szkicu przyszedł, zaśpiewał rzucił pomysł, że chciałby żeby rozważyć to, że ma taki, a nie inny pomysł na zwrotkę, na refren no, Jaka jest ogólnie wizja wizja całego utworu? Dokładnie. Nie? Więc poniekąd jestem. jestem Przedstawił. Ojcem tego, tego, tego tak kawałka. Co? Przedstawił ten, ten szkic, a potem e, my dopełniliśmy z Pawłem, że tak powiem, reszty dzieła. No i za chwileczkę wszyscy będą mogli posłuchać, jak się ten numer co prezentuje. jest fajne, naprawdę strzeli się w ten pomysł, więc zrobili dokładnie to, co chciałem, albo w jakichś 90%, albo tak naprawdę jeszcze lepiej niż, niż, niż jak, jak, jak myślałem o tym utworze. Więc uważam, że jest naprawdę, naprawdę udany. as a scapegoat but to truly help I'm your Jesse, I'm your Fear not, all flesh decays, death turns all to passion, and thus, death frees every soul. To była y, kompozycja y, zatytułowana y, Unher Sublime, tak? Yes. This This same. Same. Nie, ja, było wcześniej. Tak, tak się <laughs> tutaj. Y, ten cytat na końcu na utworu końcu skąd pochodzi? A z filmu Aronowskiego? Źródło. Źródło to polskie tłumaczenie. The Fountain. Tak jest. Jeżeli ktoś nie widział. Polecamy. Koniecznie Jesteśmy za, fanami. Jest Nie za Tak jest. Świetne. No generalnie bardzo mi się, że tak powiem, zgrał z tekstem, który napisał Olaf. No i jak rzuciłem pomysł, że słuchaj, tutaj na koniec zrobimy taki jeszcze strzał, no to... Trzeba było widzieć minę Olafa. Jak... Taką jak teraz. No e, czyli tak, za muzykę jesteś odpowiedzialny Ty Grzegorzu, natomiast Olafie, teksty to jest twoja domena, tak? Czy... Również, Grzegorz również pisze teksty, również pisze całkiem dobre teksty, więc... Mhm. A macie na przykład tak, że któryś z tych utworów że połączyliście te siły, że po prostu z dwóch jak gdyby pomysłów dopracowano jeden tekst? Nie, natomiast Nie, tak. powiem Ci, że u nas to troszeczkę inaczej działa a propos właśnie tego podziału ról jeżeli chodzi o teksty, to na debiucie czyli na pierwszej płycie podzieliliśmy się porówno, bo tam trzy teksty są Olafa, a trzy moje, natomiast tym razem e, na The Blaze Within na tej najnowszej płycie wszystkie teksty są Olafa poza jednym do utworu, który za chwileczkę mm, usłyszymy ale jeżeli chodzi o tą współpracę to u nas jest to tak, że My konsultujemy troszeczkę ze sobą te, te kwestie tekstowe. Ja z Olafem dosyć poważnie podchodzimy do warstwy lirycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby zespół pisał po prostu o pierdołach. Takie jest moje podejście. Ja nie akceptuję że tak powiem takich tekstów wysanych, jak to się mówi, z palca. czy nie są to remowanki po prostu, żeby ładnie, hmm. ładnie znaczy, wiesz, po, po, jeżeli W jakimś tam stopniu pewnie tak, ale najpierw jest ten tekst na Naprawdę zawiera konkrety, jeżeli chodzi o jakiś tam przekaz. Kto będzie chciał, to sobie poczyta, zapozna się e, na YouTubie, czy Descent, czy utwór Great, Shines Brightness e, promujące ten album są i tam teksty również są wklejone w opisach, można poczytać. E, natomiast jak ja powiedziałem, e, no, staramy się pisać o czymś. E, konkretne myśli, odczucia, przemyślenia i tak dalej. Nie są to po prostu bzdury. Z drugiej strony staramy się też unikać jakiejś tam grafomanii i pisania, że tak powiem, i kreowania się na, na jakichś tam proroków. Nie, nie, to nie tędy droga. Natomiast mamy jakieś tam konkretne rzeczy i tematy, które chcemy zawierać w tekstach. Ja osobiście jestem, mam dosyć takie oldschoolowe podejście do tego, ponieważ zawsze zwracam uwagę na teksty. Siadam w domu, wiesz, lubię sobie otworzyć, poczytać, posłuchać zestawieniu z muzyką. Nie wiem, czy jest to dosyć popularne obecnie, bo wiadomo, teraz troszeczkę inne jest podejście słuchaczy do tego. Natomiast szybko, szybko, szybko, wierzę, wierzę w to, że, że jeszcze są tacy ludzie. Znaczy, utwór jako, jako jakiś, powiedzmy, kompletny produkt, dla mnie z kolei Musi zawierać odpowiednią Dawkę emocjonalną w tekstach Musi być o czymś, bo inaczej jest tylko półproduktem Jeżeli Muzyka nie współgra odpowiednio Z tekstem, to jest po prostu Miałka, to nie ma tego drugiego dna, który w tym powinno być. Nawet niech to będzie o dupie Marzo Maryni, ale niech to będzie przynajmniej o jakiejś fajnej Maryni. Mm -hmm. Niech to, niech to jak, jakiś nie, nie niesie za poza sobą ciężar. nie mm -hmm. y Pracujecie od razu y na języku angielskim, czy najpierw jest to pomysł polski i on ulega, podlega translacji na angielski? E, różnie. Teraz przy tej drugiej płycie y większość tekstów Olafa powstała w, w, w języku angielskim z tego, co pamiętam. Wszystkie, wszystkie powstają praktycznie no. od razu po angielsku. I potem sobie na bieżąco on mi to przysyła, konsultujemy to, robimy sobie takie, wiesz, takie sesje, co i jak. Wtedy mamy sugestie, czy ewentualnie coś zmienić, coś nie zmienić. Olaf też mi naświetla to, co chciał przekazać. No i bardzo ważna rzecz. Dla nas również tekst to, co powiedział Olaf, powinien się zgrywać z muzyką. Czyli, że no, w jakimś tam stopniu tekst odzwierciedla, odzwierciedla charakter utworu. To, jakaś, to musi być harmonijny związek. Nie? Jak... Bardzo dobrym przykładem będzie właśnie utwór, który za chwilę sobie posłuchamy, czyli Światłość blasku pozbawiona Great Shineless Brightness, gdzie tekst wyjątkowo jest jedyny tekst yy, mój, mojego autorstwa z tej nowej płyty. Konkretne rzeczy do przekazania i uważam, że w stu Jako autor tego utworu Każda kolejna część utworu Zgrywa się z tym Co chciałem przekazać w tekście Dla uważnych słuchaczy W środku znajduje się również fragment Zaśpiewany w języku ojczystym Także słuchamy A ja tylko powiem, że zbliżamy się właśnie Do półmetka audycji Bóg w dom, tasak w dłoń Czyli gość rzeźni No jak ten kawałek nie jest metalowy, to ja to też już nie wiem, co Co w takim razie jest, jest metalowe, że... Mówiłem, czy to jest neofolk połączony z trip hopem kazachskim. Bo tutaj w ogóle, nie wiem czy, czy zwróciliście uwagę, napisał, napisał Gadisław Ząbiowski, na metal metalarkas jest komuna i rządzi tam kilka osób, nie tak chcieli dzielać nie jednej z kapel bardzo metalowych, na przykład Boys First Time wydają przez Deformitnik, SoFly też nie chcieli przez wiele lat, a choć w końcu się przekonali, no więc jak gdyby no dosyć subiektywny dosyć jest no, aktualizacja. Tak tak, jak powiedziałem, ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Wiesz, gdybym za wszelką cenę chciał sobie coś udowodnić, to sam bym ten profil założył już dawno, tylko że uważam, że jest to dosyć słabe, prawda? Okej, okay, powiedzcie, ile czasu zajęło wam przygotowanie materiału na ten nowy krążek? Czy to poszło wam sprawniej w przypadku pierwszego materiału, czy tak dłużej, bo było więcej czasu na, nie wiem, właśnie, bo wszyscy, wszyscy byli tutaj na miejscu, można było więcej podyskutować na temat pewnych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Powiem Ci tak, cały proces zajął od momentu stworzenia pierwszego do ostatniego utworu przygotowania tego materiału, no coś ponad rok, ale był to naprawdę bardzo intensywny rok. Grałem próby z Pawłem Perkusistą we dwójkę, czasami niemalże po dwa, czy razy w tygodniu no bo chciałem z niego wycisnąć naprawdę ile się da, bo wiedziałem, że to jest człowiek, z którym naprawdę chce mi się grać i na którego na bardzo dużo stać. E, uważam, że jeżeli ktoś posłucha tej płyty, e, to w jakimś tam stopniu myślę, że dostrzeże ten wysiłek włożony. Natomiast e, potem już samo sam proces nagrania w, w studio no poszedł dosyć gładko, bo myślę, że to właśnie zaowocowało tym, że to jak gdyby w cudzysłowie ciśnięcie i, i ten perfekcjonizm z mojej strony, no potem bardzo dobrze przełożył się na, na sprawne zarejestrowanie tych, tych dźwięków. Um, no i to mniej więcej było tyle. No. No nie zapominajmy, że yy, po pierwsze nie, nie, nie było już tego elementu docierania się, który był przy tworzeniu pierwszego albumu. To już, tego już nie było. My już się w pewien sposób też docieraliśmy. Szukaliśmy mm -hmm. tego wspólnego, yy, wspólnego miejsca, no gdzie się już, musimy znaleźć. Teraz już byliście trochę ograniczać tak jak po paru decydowanie. No. Zdecydowanie. Poza tym no, była też preprodukcja. Jeszcze w, w sali prów zrobiliśmy praktycznie takie pierwotne nagranie. Które pozwoliło uniknąć, wiesz, mnóstwa jakichś tam prób, prób i, i, i, i szukania ostatecznego efektu w studio. To, to zrobiliśmy na próbach, tak naprawdę. Mm -hmm. Powiedzcie mi, czy pierwszy, pierwszy materiał, czyli Hydraulic Purity i ten nowy, one powstawały, były rejestrowane w tym samym miejscu, z tym samym realizatorem, czy to są dwa różne studia? Nie. I tak i nie, ponieważ jeżeli chodzi o debiut to w, w, wszystkie ścieżki instrumentów łącznie z wokalem nagraliśmy u naszego dobrego znajomego Tomasza, e, perkusisty nie, Cemetery of Scream i również gitarzysty Retribution. Ehm, a cały miks i y, mastering zrobił y, u siebie w studio już Dominik Burzym. Natomiast y, jeżeli chodzi o tą najnowszą płytę, no, stwierdziłem, że chciałbym zrobić wszystko od początku do końca z Dominikiem. No i y, tak też się stało. Uważam, że efekt jest nad wyraz y, słyszalny. Oprócz tego, że Dominik zrobił mix i mastering i oczywiście zajął się rejestracją wszystkich śladów, to zanim doszło w ogóle do, do, do sesji właściwej nagraniowej, wcześniej, w tym czasie jak robiliśmy materiał z Pawłem i e, z Olafem, ja spotykałem się z Dominikiem na takie, e, można powiedzieć, sesje. Uzgadnialiśmy sobie wszystko krok po kroku, co... Jak ten materiał ma brzmieć? Jak chcę, żeby w nich się sytuowały się bębny? Jak chcę, żeby brzmiał bas? Dominik bardzo się do tego pomysłu zapalił. Wszystko mieliśmy no, niemalże do najmniejszego szczegółu w momencie odpalenia sesji uzgodnione. No i powiem Ci tyle, że teraz już mam zrobione połowę, jak gdyby, kolejnej płyty bo ten proces już jak gdyby jest w toku i niecałe trzy tygodnie temu byłem u Dominika z wizytą w jego studiu w Giebultowie i już tam wstępnie sobie poczyniliśmy pewne ustalenia jak będziemy postępować, jeżeli chodzi o kolejną sesję po nowym roku w styczniu już będziemy mieli takie pierwsze ustalenia w kwestii tam brzmieniowej i tak dalej, tak dalej. No nie chcę tutaj za dużo mówić, bo to są mało interesujące szczegóły dla słuchaczy. Natomiast zdecydowanie bardzo dobrze mi się współpracuje z Dominikiem. Jest to człowiek, z którym rozumiem się naprawdę niemal bez słów. No i również mogę powiedzieć, że chyba w drugą stronę jest podobnie. Zresztą to widać, wiesz, po realizatorze, jak podchodzi do tego, kiedy zespół przychodzi i rejestruje materiał. Wiadomo, no czasem Sesje dla realizatora są po prostu z, no, udręką, no bo zespoły przychodzą różne, a mm, wiadomo, no, każdy chce, żeby jego płyta była zrobiona jako Mistrzostwo Świata i żeby to był najlepszy materiał, jaki kiedykolwiek powstał. No i wiesz, jeżeli taki realizator ma tych ma tych sesji, nie wiem, w roku 10-12, no to też ciężko od niego wymagać, żeby do każdej podchodził z super zapałem, tym bardziej, że nie I każdy... Tak? dokładnie Tym bardziej, że nie każdy zespół gra muzykę, która mu musi, musi mu się podobać, mhm. prawda? A tu nie dość, że musi być w 100% skupiony nad, na tym, nad tym, co nagrywa, no to jeszcze musi też w jakiś sposób Zadowolić oczekiwania zespołu, a to czasami z jego relacji, jak wiem, jest dosyć trudne. No więc tym bardziej cieszę się, że przynajmniej w naszym przypadku, z tego co wiem, nie ma takich, takich problemów. No i wiesz, to przekłada się w jakiś sposób też na, na to, że ten materiał po prostu brzmi jak brzmi. Dla nas jest to naprawdę płyta taka jak powinna być. Ja rozumiem, że są różne trendy, jeżeli chodzi o nagrywanie. Jedni lubią produkcję la Andy inni lubią jakieś tam bardziej brudne brzmienia, i tak dalej, i tak dalej. To ma brzmieć jak wingles i brzmi jak wingles. Nie zagłębiając się oczywiście w jakieś tam szczegóły techniczne, wszystko jest tak, jak miało być i jesteśmy z tego w 100% zadowoleni. No i pracę z Dominikiem, tak jak mówię, będę zawsze wszystkim polecał i będę go chwalił. Czyli jednym słowem, Dominik i jego studio to jest, to jest adres godny przez Ciebie tak polecenia. Jest. Czy jesteście zwolennikami nagrywania w bardziej takim vintage'owym stylu, czy też lubicie, lubicie jednak zdać się tutaj na pomoc na pomoc elektronicznych i, i jeżeli, coś, jeżeli coś nie, no to... No właśnie, widzisz, tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Hmm. Nie chciałem w ogóle tego poruszać, bo to może nie jest zbyt właśnie ciekawy temat dla słuchaczy. Natomiast ja... Nie się w detale. No czy... tak, y, powiem tylko tyle. Bemny są w 100 na tej płcie, której sobie teraz słuchamy live. Nie ma żadnych triggerów, nie ma jakichś próbek i czego nie jest w stanie bębni zagrać, to po prostu nikt nie gra. Gitary nie, nie są w ogóle rampowane, jest mikrofon przestawiony tylko wyłącznie do, do paczek i jest po prostu czysty sygnał. I teraz powiem coś, co pewnie e, Olafa bardzo podbuduje, bo e, na tej płcie może ktoś... E, Myślę, że tak, że jest inaczej, ale jest tak, że nie ma ani milisekundy autotuna. Jest to pierwsza płyta nagrana a, przez Olafa. A dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, w żaden sposób wokal nie był poprawiany, Dokładnie. naprawiany wyrównywany I, pod rzędem dokładnie, że coś nie stroi, że wokalista nie domaga. Jest tak jak powiedziałem, jest to pierwsza płyta, e, co zdradzę to taki może element kuchni, o którym pewnie nie lepiej powinienem nie, mówić. Lepiej nie zdradzę. E, pierwsza płyta w historii e, dokonania Olafa, gdzie nie ma właśnie autotuna. No czasem w przeszłości tam jakieś tam były malutkie ingerencje, ale tutaj nie ma tego. Czyli auto -tune to jest taki, yy, taki doktora Avalanche jak jak Dr. Avalanche na, perku, na perku, A, jest. Coś, coś takiego, tak jest. Czyli to jest, jest tak naprawdę coś, co śpiewa za tych, za tych wszystkich, którzy muszą się, muszą się playbackiem na, na koncercie Jeżeli tak fałszujesz, to, to, to... Jest to, to... jest to, czego nie miał kiedyś Enrique Iglesias na koncercie Na słynnym nagraniu. I, ma no, I mandaryna. tak. tak. Tak, to właśnie wygląda. Dobrze, panowie, co gramy jako, jako przerywnik muzyczny eee, na tej części? Teraz zagramy sobie no, chyba najbardziej taki mroczny i najwolniejszy utwór na, na tej nowej płycie, czyli Victory Hotel. No to lecimy. Hotel to kolejna e, kompozycja z nowego albumu w formacji Wingless, który jest naszym e, dzisiejszym gościem. Tutaj tak się odniosę do tego, co Marcin napisał. Marcin, no d, wiesz, nie ma dzisiaj mało muzyki, bo te utwory, które są na nowej płycie Wingless, to nie są wcale krótkie utwory. E, my żeśmy w tej chwili, do tej pory chyba zagrali e, na razie najdłuższe kawałki e, z tego albumu. Tak, tak jest. Tak naprawdę następny, który mamy przygotowany, to będzie ten jeden, jeden z króciaków, który... Dla rozluźnienia atmosfery. Tak, tak jest, który jest który jest będzie, na... będzie argument dla tego, żeby nas nie zamieszczać na Metal Archive. O, sami sobie... Jezusa. Sami sobie ukręcicie pętlę na szyję. Tak, teraz to będzie... Bardzo, bardzo, mi, bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. jedno. Dobra. Wspomnieliśmy, wspomnieliśmy gdzie, te, gdzie powstały oba materiały. Poleciliśmy, poleciliśmy Dominika tutaj jako speca, speca od dobrej roboty. Wspomniałeś, że Premiera tego materiału będzie miała miejsce w styczniu. Chodzi tutaj oczywiście o fizyczną, fizyczną tak wersję jest. tego materiału, bo z tego co widnieje w nagłówku waszej strony, no to w wersji elektronicznej na Bentcampie można ten krążek zakup tak. zakupić już od, od września. Tak, zgadza się. We wrześniu stwierdziliśmy, że wystawiamy, że tak powiem, na światło dzienne całą płytę myślę, że był to bardzo dobry krok jeżeli ktoś jest ciekawy, może tak jak powiedziałeś na Bandcampie sobie płytę odsłuchać w całości na YouTubie znajdują się dwa single są też starsze utwory z pierwszej płyty, Możesz się można się zapoznać z teledyskiem, który był nakręcony do jednego z utworów z debiutu, tak samo jeżeli kogoś by to interesowało, jak zespół grał wcześniej, a poza tym no, jesteśmy też obecni na tych wszystkich platformach społecznościowych, na których no, warto być, na Twitterze, bardzo fajnie to konto na Twitterze Cierka. się tak rozwinęło. Tam z tego co zauważyłem, głównie jest zainteresowanie, z, jeżeli chodzi o odbiorców zachodnich no i m, nawet można powiedzieć, że są jakieś tego efekty, ponieważ no, m, niedawno odezwał się do nas człowiek, który prowadzi m, audycję w Kanadzie zaproponował wywiad, tego wywiadu udzieliliśmy jeżeli ktoś chce, to odnośnik na naszym e, Facebooku English Official jest do wglądu można się zapoznać, tak jak mówię konto na Twitterze, na Reber Nation również e, YouTube, e, Bandcamp a własne www? Nie, te strony www nie prowadzimy, nie mamy, przez moment myślałem o tym, żeby to uruchomić, ale stwierdziłem, że jest to w obecnych czasach średnio, że tak powiem, wygodne, natomiast nie jesteśmy też zespołem o statusie jakimś międzynarodowym, tudzież o zasięgu nie wiadomo jakim, żeby to www mieć. Wystarczą te, te platformy, które wymieniłem, a jeszcze 8merch. Tam na 8merchu również można zakupić pierwszą płytę, e, też w formie fizycznej, e, jak również e, jakieś tam dodatkowe merchowe rzeczy. I tak jak powiedziałeś, w styczniu forma fizyczna już tego najnowszego albumu będzie dostępna, będzie można kupić przez stronę Nightmare'u, podczas koncertów. No i można też do nas napisać po prostu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bez problemu wszystkie dane kontaktowe, czy to na Facebooku, czy na wszystkich innych tych platformach są podane. Jeżeli ktoś chce, to nie ma najmniejszego problemu, żeby do nas dotrzeć. Także myślę, że nie ma problemu z jakimś tam kontaktem i mhm. zapoznaniu się z, z muzyką, jeżeli tylko ktoś jest zainteresowany po prostu. Mhm. Wspomniałeś, że na YouTubie jest klip do jednego z utworów z poprzedniej płyty i z tym klipem wiąże się pewna anegdota. No tak, jeżeli już wyciągamy ten temat, no to anegdota jest taka, bo mówimy tutaj oczywiście o numerze Ajałaska. Numer pochodzi z debiutu, właśnie z Hatred Dispurity, który został nagrany, no... Po 2012 roku, tam po 2013 bodajże była premiera płyty. Yy, I yy, nagraliśmy po prostu jako, jako numer singlowy teledysk do właśnie, do ayahuaski. No i bodajże chyba 3-4 miesiące temu z dużym zaciekawieniem odkryliśmy, że yy, pani Katarzyna Kowalska, piosenkarka popularna w Polsce, no, goszcząc u Kuby Wojewódzkiego stwierdziła, że ona jest jak gdyby prekursorką w ogóle ajałaski i tego typu tematów. No niestety nie miała na tyle odwagi, żeby nazwać swój utwór w całości, tak jak my, ajałaska. I z tego co wiem, to jest to widnieje. Aja, aja tak. Tak, tak. Także... No nie wiem właśnie, być może wstydziła możliwe. się tego, że... Albo bała się jakichś tam konsekwencji, my się nie Plania boimy konsekwencji eee, utwór Ajałaska w naszym wykonaniu już kilka lat temu, można śmiało powiedzieć, funkcjonował w sieci, był wpuszczony. Także no to, to tylko tyle, jeżeli chodzi o jakąś tam anegdotę. Także no na pewno jesteśmy, jeżeli chodzi o prekursorów, no to jednak my chyba jesteśmy pierwsi. A z tego, co z ciekawości również sprawdzałem, to nawet na świecie nie widziałem, żeby jakikolwiek zespół podjął ten temat i żeby wprost po prostu odniósł się konkretnie do tych zagadnień. Tym bardziej, że u nas jest to wyłożone kawa na ławę. Tekst również odnosi się wprost do tego. A, no i teledysk też jest jakimś tam Zwią związany, tak jest, tak, jeżeli chodzi tematyką, o, o... Także jest to, jest to po prostu całość. A, a co was skłoniło po sięgnięcie? <laughs> Myślę, że nie do końca możemy otwarcie mówić o wszystkim, ponieważ w naszym kraju temat o łaski jest rzeczą dalej chyba jeszcze... Nie do końca legalną. No i nie do końca też zrozumiałą. Nie, nie do końca zrozumiałą, tak. Eee, sam, sam temat zaczął się od wy, wykładów Grama Henkoka eee, na temat starożytnych cywilizacji oraz jego, w, e, jego, jego e, doświadczeń za jego łaską w Ameryce Południowej. Eee, zachęcam na pewno gorąco do, do obejrzenia wykładów Pana H Grahama Hancocka. Natomiast y, sam temat dla mnie jest ciekawy, ponieważ y, wspominam tutaj źródło, tematyka rozwoju duchowego czy też rozwoju wewnętrznego jest dla mnie nie bliska. A, a jałaska jest. jest y, jednym ze środków y, jednym ze środków do nie tyle zmiany samego siebie, ale spoglądnięcia na siebie z innej perspektywy. Y, nie będę się rozkliwiał, zachęcam raczej ludzi do tego, żeby sami e, zobaczyli chociażby czym to jest, ewentualnie zagłębili się na, nas, na, na zasadzie naszej no teoretycznej. Ja uważam, że mm, z do naszej i tego nie zachęcam z, z, otwarcie. Tak, z naszej strony raczej e, intencje były takie, żeby m, zachęcić e, ludzi do tego, żeby przede wszystkim dowiedzieli się o tym, że jest coś takiego jak ayahuasca, z czym to się wiąże. E, jest tyle źródeł w sieci na temat Dajałaski, na temat y, tych rytuałów, z czego to jest zrobione, jak to, czym to się je, w cudzysłowie, że naprawdę można spokojnie swoją wiedzę zgłębić, poszerzyć i potem dopiero zdecydować, y, czy ktoś uważa, że jest to pozytywne, czy jest to negatywne. Natomiast y, sam temat, y, tak jak powiedziałem, uważam, że no, wcześniej nie był y, podejmowany, na pewno przez żaden zespół metalowy. Więc myślę, że to też jakiś tam ciekawy, ciekawy punkt w naszej, w naszej historii zespołowej, że no podejmujemy rzeczy, które do tej pory nie były, że tak powiem, przedstawiane szerszemu gronu, gronu słuchaczy. Okej. Okay. Dobrze, czym sobie domkniemy y, y, tę godzinę programu? The Hours of My Rest. To jest utwór, który y, zawiera tylko wokal i gitarę, dosyć krótki. Y, to jest taka moja odpowiedź na to, jak powinno się grać ballady. Nie do końca lubię m, po prostu męczenie buły w wykonaniu wielu artystów. Albo artystek? Tak, jest, dokładnie tak. W tym również metalowych. Y, Oczywiście są ballady, które naprawdę są warte uwagi jest OK, ale czasami jest to po prostu no powiedzmy sobie to wprost robione na siłę gówno, którego się nie da słuchać, Tkliwe do, do granic możliwości i trąci md zazwyczaj i jakimiś tam klimatami takimi ogniskowymi to w złym wydaniu. No więc y, to jest jak gdyby troszkę na przekór ten utwór. E, nagrany tylko i wyłącznie z użyciem gitary, bez żadnych upiększaczy, Gitara wokal niecałe całe 3 minuty. Posłuchajcie, oceńcie sami. Mm. comes around I guess that no one ever should tread upon this night time of the zodiac never fail to change the, the songs. no one comes around I guess that no one ever should disturb the hours of my rest in the absence of the sun absence of the sun all my flowers turn stars In the, of the sun. In the absence of the sun, all my flowers turn starlessly dark.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 Słuchajcie, żeźń na antenie Antyradia, w rzeźniu gościmy formację e, Wingless. My to sobie y, gadu, gadu, kto, kto to jaki utwór ma w języku polskim, ze znajomych zespołów, a zapomnieliśmy, to też Marcin, informacja dla Ciebie, bo mówiłeś, że mało, mało muzyki, bo mówiłem, że na początku zagraliśmy te y, długaśne utwory, a teraz, teraz zostały nam coraz krótsze kawałki y, z płyty The Blaze y, Within. Płyta wychodzi w styczniu, tak? Tak jest. W, w, formie, w formie fizycznej. Tak. Ci, którzy lubią pliki, ch chcą je na albo odsłuchać, albo sobie nabyć i tutaj, że tak powiem, na swoje urządzenie przenośne, ewentualnie, nie wiem, y gdzieś tam mieć ze sobą, to można to zrobić za pośrednictwem kil kilku, kilku, kilku platform, które się właśnie zajmują y dystrybucją muzyki w, w formacie y elektronicznym. Natomiast y czy z okazji tej y styczniowej y premiery fizycznego formatu płyty szykujecie, szykujecie jakieś, jakieś koncerty, czy to dopiero będzie wiosna, czy na razie są to w ogóle takie powijaki, że w ogóle y, tematu nie należy trącać. No więc y, sytuacja wygląda w ten sposób, że koncerty staramy się grać y, w miarę na bieżąco, nie grupujemy tego w jakieś tam y, powiedzmy sobie zbitki czasowe, że jest tam jakaś trasa, albo jakieś weekendówki, albo coś takiego. No? Nie, staramy się grać na bieżąco, jeżeli są jakieś tam propozycje i możliwości, to gramy. Y, w styczniu y, będzie na pewno koncert w Krakowie, i właśnie powiążemy go z tym fizycznym wydaniem Czyli płyty. Czyli to jest release party, tak robicie? No nie, nie chcemy tego aż tak nazywać, żeby to było jakieś tam szumne release party. Po prostu będzie koncert, będzie można przyjść, e, zapoznać się z, z materiałem na żywo, tym bardziej, że te kawałki z nowej płyty już od jakiegoś czasu gramy na, na koncertach, więc ci, którzy na te koncerty chadzali i byli, no to już ten materiał również w takiej formie live znają. E, będzie również koncert w Częstochowie ale nie chcę jeszcze podawać e, dokładnej daty ponieważ no, nie, nie jest to jeszcze potwierdzone na 100% ale na pewno styczeń, początek lutego będzie koncert w Krakowie i koncert w Częstochowie a kolejne miasta myślę, że już bardziej z nadejściem wiosny będą brane pod uwagę mhm. Jakbyś e, ocenił Inglés jako zespół? Mocno trzaskany scenicznie czy, czy do tej pory tych prezentacji obscenicznych było niewiele? Ja znaczy powiem tak, było tak w miarę jak na polskie warunki. My jesteśmy zespołem, który ma no dosyć specyficzne podejście do grania koncertów. Mam tu na myśli postawę, która charakteryzuje się tym, że my nie chcemy grać wszędzie i na byle czym. Um, wszystkie te koncerty, które gramy, to one są po prostu zapłacone. To nie jest tak, że my, znaczy, żeby to było dobrze zrozumiane i żeby ktoś nie, nieopatrznie tego nie zrozumiał. Po że prostu. Wa, że wam tu sodowo odpierdolę. No, tak? dokładnie tak, bo tak nie jest i nie będzie. Po prostu, no, gramy za jakąś tam garzę, tak? I nie zawsze, jeżeli promotor, czy tam organizator koncertu słyszy, że zespół nie chce grać za darmo i, i nie hołduje tym trendom, które obecnie są po prostu tak. Bardzo popularne, no to czasem po prostu się nie dogadamy. No i okej, okay, tak. Ale minimum to jest oczywiście zwrot jakichś tam kosztów dojazdu, ale na pewno nigdy zespół nie zagra koncertu. No, czy nie chcę mówić, że nigdy, bo nigdy, ale na pewno nie, nie staramy się nie wchodzić w ogóle w sytuację, kiedy zespół ma dołożyć do czegoś, a już na pewno nie interesuje mnie granie typu pay-to-play. To od razu mówię. To jest dla mnie coś. Z czego, od czego po prostu stronie i od czego chcę się trzymać jak najdalej. Mhm. Zdarzało wam się w przyszłości zagrać jakieś takie koncerty, które no, mógłbyś tak wyboldować tutaj w swoim CV. To jest właśnie ten koncert. Ja wiem, no chyba nie przychodzi mi nic takiego stricte... Na, na, na każdym dajemy sobie dokładnie. wszystko. E, nie mieliśmy chyba w historii jakiegoś złego przyjęcia. Mhm. To jest... No, naprawdę to, to, to, jest, no to, jest, to jest. Strasznie ja, ja, ja... miłe, że mamy naprawdę bardzo, bardzo jest fajny feedback ciewną, po prostu. Ciewną, dobrą publiczność. Mhm. I, i, I ta muzyka ponieważ nam daje satysfakcję, to my, my tą satysfakcję przekazujemy oczywiście słuchaczom, i to wraca. Więc to jest naprawdę fenomenalne uczucie. Na pewno uważam, że zespół koncertowo czuje się bardzo dobrze. No i tak jak powiedział Olaf nieskromnie można powiedzieć, że jest też dobrze odbierany. Nie ma tak, że ludzie po prostu stoją gdzieś tam pod ścianą i nie dają się w sobie porwać tej muzyce. No... Zazwyczaj dobieramy tak, żeby po prostu, no żeby się to sprawdzało też koncertowo, żeby to nie było jakieś tam nudne męczenie były, bo nikt takich koncertów nie chce oglądać ani w nich uczestniczyć. W związku z tym, jako że sami jesteśmy fanami muzyki, no to też chcielibyśmy, żeby stanąć jak gdyby od tej drugiej strony i wczuć się w rolę słuchacza, jak my byśmy na przykład przyszli na swój koncert. Co chcielibyśmy zobaczyć, i myślę, że do tej pory nam się to udaje, że nie ma jakichś tam po prostu takich krzywych sytuacji, że zespół wychodzi i na siłę stara się rozruszać publikę. No, Co jest z wami? Takie teksty po prostu poniżej krytyki Ala MD. Dobrze się bawicie. No, wiesz, to przerabialiśmy to prawdopodobnie jako widzowie na kilku koncertach i ten raczej potem nie masz zbyt pozytywnych odczuć po, po wizycie czy też konfrontacji z e, propozycjami takiego lub innego zespołu. Tego staramy się unikać. Także myślę, że jest, jest ok. No i co? Wiadomo, Olaf rozpierdala system jako, <grymne> jako frontman. Także... Zapraszam. Powiedz mi, czy, możesz, może, możecie, czy możecie już powiedzieć tak... Powiedz mi, że możecie powiedzieć, ale gadam głupoty. Czy, czy, możemy, czy możemy powiedzieć, że dochowaliście się już w własnej publiczności, że jak pojawia się informacja, że Wingless gra koncert, to zawsze te kilkadziesiąt osób po scenie będzie? No myślę, że w Krakowie już jest jakiś tam zalążek w cudzysłowie takich, takich sympatyków. Ehm, I... Mam nadzieję, że no, z czasem jeszcze się to powiększy. Natomiast wiadomo, wiesz jak jest teraz z koncertami. Ehm, czasem na koncercie zespołu, który jest kompletnie nieznany, nagle znikąd pojawia się 130-150 osób, a czasem przyjeżdża naprawdę znana nazwa i masz 20 parę sprzedanych biletów, prawda? Tak jest. W związku z tym publiczność jest teraz bardzo kapryśna. Ehm, na szczęście, tak jak powiedział Olaf, nie mieliśmy do tej pory takiego, jakiego, takiej jakiejś sytuacji koncertowej, gdzie, no nie wiem, no naprawdę... Przychodzicie na salę, a tam... A tam wiatr, szklanki. że tak powiem, przestawia... przestawia barman czy szklanki. Tak, tak? jest, no. wiadomo, że Wiadomo, że nie, nie mówimy tutaj, że na każdym koncercie mamy po 300-400 osób, bo to... No, dokładnie, bo to też nie są, wiesz, kluby które mieszczą po 800-900 osób, prawda? Natomiast jak na obecne realia i te warunki, tak mówię, ja nie, nie, w żaden sposób nie zaklinam rzeczywistości, uważam, że naprawdę jak na razie jest całkiem okej, okay. oby tak dalej, Mam nadzieję, że, no, że będzie jeszcze lepiej, no, ale wiadomo, nie ma na to jakiejś tam jednej recepty. Mhm. Wspomniałeś, że do tego nowego materiału są dwa lyric video, tak? które sobie tam hulają na, na YouTube. A... To Zawsze znaczy, to nie są lyric video, bo właśnie chciałem uniknąć czegoś takiego, bo jest to na tyle popularne i tak klepane już do granic możliwości, że kolejny lyric video to już by było dla mnie jeszcze w wykonaniu własnego zespołu trochę przegięcie. Po prostu po postawiłem na prostotę. Jest plansza z zdjęciem zespołu, opis, jaki to jest y, tytuł utworu i tyle. Jeżeli, uważam, że y, na YouTubie, jeżeli chcesz oglądać y, teledyski, to obejrzyj teledysk niż wolę y, żeby ktoś się skupił na teledysku niż na Lyric Video. E, I dlatego jest to z rozmysłem zrobione w takiej, a nie innej formie. Prawdopodobnie za jakiś tam czas Również na YouTubie wrzucimy całą płytę Właśnie w podobnym formacie Żeby można było sobie też odsłuchać Tak jak większość zespołów to, to, to robi Nie staramy się w żaden sposób Sadzić na nie wiadomo jakie gwiazdy Bo takimi nie jesteśmy i prawdopodobnie nie będziemy W związku z tym raczej staramy się Aby Dostęp do naszej muzyki był jak najprostszy tak, Szczególnie właśnie W obecnych realiach Chcieliśmy zrobić Stricte wideoklip do jednego numeru ale wszystko wiadomo, rozbija się o pieniążki, zobaczymy, jeżeli w przyszłym roku starczy nam kasy na to, żeby coś w tym temacie podziałać, tak się stanie, mamy jakiś tam pomysł na to, teledysk wstępnie planowaliśmy do utworu E-Blaze Within, którego zresztą za chwileczkę sobie posłuchamy, a który już prezentowałeś w przeszłości no i teledysk byłby stricte związany z, z rzeźbą, którą mamy na okładce i z, i z tymi tematami także no, to, byłby, to byłyby te klimaty właśnie a no właśnie, bo tego tematu jeszcze nie, nie poruszyliśmy by, by... Miałem o to zapytać, tak gdzieś mi... Uh, ubóg, ale, idź. Tak, ale idź. A teraz jak to zacząłeś mówić o tej żywii właśnie, co, co to jest... Co to za... Bo mi to powiem, szczerze, trochę łoniaka przypomina. W powietrzu. Nie no wiesz, każdemu przypomina to... w schlebił. Co sobie tam... Każdy powie... mu wspomina to, czego w Gaciech nie ma. No, no, no to sam powiedziałeś. W związku z tym nie ściem z tym dyskutować. Jak ty chłopatrzy, to rzeczywiście. Nie, nie. Coś co? na e, no, to co jest. Słuchaj, to co jest na okładce, jest to rzeźba e, wykonana w 100% właśnie przez Ksaja. E, może to widać, a może tego nie widać. Prawdopodobnie nikt się nie domyśli. Rzeźba jest wykonana z plasteliny oraz drutu. Robiliśmy ją, ja na przykład robił ją Ksaj. Ja mu towarzyszyłem przez dwa tygodnie u niego w domu. Było to taki, można powiedzieć, w czasy. Rzeźba jest zrobiona na, może nie na podstawie, tylko w odniesieniu do tak zwanego schematu e, pitagorajskiego, jeżeli ktoś sobie zada trud i sprawdzi to w necie, e, są to widoczne żywioły. Zbogaciłem tę koncepcję jeszcze o e, Widoczną tutaj pszczołę Która siedzi na samym szczycie Tej całej konstrukcji No właśnie Ale jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś Pokusi się o zakup Płyty właśnie w formie fizycznej No to w, w layoutie jest Bardzo dużo e, zdjęć Z każdej możliwej strony ehm, jest ta rzeźba tam ofotografowana i naprawdę jest pokazana z każdej możliwej strony i można już wtedy troszkę bardziej, że tak więc stwierdzić, że to nie jest jednak łoniak. A już na pewno nie nie męski. nie obrazi Nie, nie obrazi się, natomiast będzie na pewno zaskoczony twoją interpretacją, bo było już parę różnych interpretacji, nawet już tam wiesz, nie, nie chcę już ich tu przytaczać, Natomiast, natomiast... Zadanie powiegu w tym kierunku. Dokładnie tak. Zastanawiam się, czy jednak doszukuje się jakiś. Mi to cały czas pachnie uroborosem, ale... No wiesz... Ale ten łojak, kurde, też masuje. <śmienicza> zepsułeś mi tą wizję tego, tego, tego ja na będziesz... ja to ja ja już nikt nie spojrzał w ten sam sposób teraz, teraz jeżeli będziemy chcieli zrobić koszulki e, d, jako merch, który ma wspomagać e, w, wydanie fizyczne płyty będzie no to... się nazywał łoniak koszulka no, no, no właśnie, muszę, chyba, muszę, łoniak muszę chyba porozmawiać z, z, z ksajem, żebyśmy zrewidowali ten projekt który ma być pierwotnie na t-shirtach czy ktokolwiek zechce nosić łoniaka na klacie i ewentualnie nanieśli jakieś, jakieś zmiany. Ale wracając do tematu, tak jest to, tak jak powiedziałem, jest to rzeźba. E, tym bardziej zależało mi na tym, żeby to była właśnie taka, a nie inna forma, ponieważ jak zapewne wiesz, Ksaj znany jest z tego, że ma swoją jakąś tam wyrobioną formę, jeżeli chodzi o pracę. To jest digital paint art, on to robi od lat, z tego jest znany, ludzie tego chcą, takie pracy stricte u niego zamawiają. W związku z tym, że tak jak powiedziałem, no my znamy się troszeczkę lepiej, powiedziałem mu, że chcę, żebyśmy zrobili okładkę do nowej płyty, ale powiedziałem mu, że no fucking way, żeby to było po prostu w takim stylu, jak robisz. Ma bo być analog. Dokładnie, ma być to full analog. No i oczywiście na początku troszkę kwękał, stękał. Ale potem jak umie, się okazało. nie umiem, no, Nie, bo mu się nie chciało, wiesz, i, i tyle. Ale potem jak y, posiedzieliśmy, powiedziałem mu, co chciałbym, żeby na tej okładce było, no to on sam się do tego na tyle zapalił, że stwierdził, że no to zrobimy tak. No i on jego propozycją było to, żeby zrobić to y, z plasteliny i właśnie drutu, żeby to była taka konstrukcja. Y, Naprawdę bardzo się tego, do tego przyłożył. Tak jak mówię, rzeźba powstawała y, dwa tygodnie, to już ta, ta forma końcowa. Jest tu no, tyle detali, tyle szczegółów, które były dopieszczane ręcznie, y, ale jeszcze... Przed, przed tą finalną, dwutygodniową, ostateczną fazą. No już wcześniej robił konstrukcję w ogóle i, i zaplanował to wszystko. Naprawdę bardzo czasochłonna rzecz, ale też udało nam się to zrobić w wakacje, w tym momencie, kiedy miał taką właśnie przerwę między kolejnymi projektami. E I mogę tylko powiedzieć tyle, że na następnej produkcji, na następnej płcie również będziemy robić rzeźbę. Nie będzie ona tak bardzo zaawansowana. Będzie troszkę prostsza forma, bardziej taka y, y, astetyczna, y, natomiast również będzie to, będzie to taka rzeźba. Tak jak powiedziałem, no, jeżeli chodzi o nagrywanie, jestem zwolennikiem tej, tej, tej organiczności i, i praktycznie no, zniwelowania do zera jakichś tam y, ingerencji y, technologii. Y, no i również jeżeli chodzi właśnie o okładki i kwestie takie Około, około muzyczne, jak najbardziej, również y, to samo. Po prostu musi to być, musi to mieć jakiegoś tam swojego ducha. Nie, nie, nie, nie chciałbym, żeby to było po prostu jakieś y, takie sztuczne, i, i żeby to było coś bez jakiegokolwiek przekazu, i, i bez serca, tak naprawdę. A wiem, że Ksaj również włożył w to bardzo dużo y, swojej jakiejś tam energii prywatnej. I naprawdę ta, ta praca no, dała wiem, że również jemu sporo jakiejś tam satysfakcji. No to wszystko żeśmy, wszystko żeśmy tutaj dotyczące tak szczegóły dotyczące tej okładki wyjaśnili. To była taka niezamierzona, niezamierzona dygresja. No to teraz mm. przechodzimy do, do utworu, o którym wspomniałeś, że, że jeżeli, jeżeli starczy budżetu, to będzie miał tak obrazek. który, jak wspomnieliśmy, jeżeli starszy budżetu doczeka się yy teledysku. Na, został nam jeszcze jeden y, numer z tejże płyty. Taki, y, można by powiedzieć, y, lekko poza, y, poza programowy, bo y, opatrzony jest dopiskiem, e, dopiskiem bonus track, ponieważ nieco odbiega od, y, od tematu. <tasunikowani> <tasunikowani> <tasunikowani> no poniekąd wiąże się z moją interpretacją. Około... No właśnie, <tasunikowani> Zgadza, zgadza się. Czyli jedna. Jest to jest, koncept album. Jest to koncept album. Nie ale jest. Tak. No tytuł Jerk me Off dla tych, którzy język angielski w jakimś tam stopniu znają, to myślę, że nie będzie tajemnicą. Tytuł A... sam się tłumaczy. Dokładnie, my tłumaczyć Pię nie będziemy. Piosenka o Pinokiu. Tak. No, w pewien sposób, na pewno. E, tak jak powiedziałaś, no jest to bonus track. Nie chcieliśmy, żeby on po prostu był w regularnym programie płyty, bo, no, bo charakter ma bo to taki. To jest nie, bonus no, track, no, bo to jest tak. tak utwór na jest luzie. Utwór odrębny w pewien sposób. Zresztą za chwileczkę słuchacze się przekonają. Tekst też jest bardzo mocno na luzie. No, no i tyle, cóż można więcej o nim powiedzieć? Jak koniaki jest, każdy widzi. No. A moja koń albo kobyła. No. Kobyła małe Zależy, jednej, jednej... Kto co lubi, nie? No, zależy od której strony podejdzie. Znaczy, nie należy podchodzić do tyłu, bo można. Za... Tak. <laughs> bo bo że... że się koniem. No chyba, że tak. To wtedy koń do klaczy może. Wracając do tematyki utworu. No, to... Zaczynamy wchodzić jakieś zootechniczne widzę zawiłości. A, a za chwilę znowu się pojawi temat łoniaków, więc może... Technikum inseminacji. Tak. Przechodzimy do pytania zadania konkursowego, które, które przygotowaliście dla słuchaczy. To jest oczywiście test na, na uważne słuchanie naszej y, pogawędki. Y, fizycznie y, nowego materiału jeszcze nie ma, więc na razie możemy słuchaczom y, zaoferować... Y, Wasz poprzedni materiał, który przyniesiecie ze sobą, i teraz, tak moi drodzy, kto pierwszy ten lepszy? 20 za 58 33 555 albo prywatna wiadomość na na Facebooku z imienia, nazwiska z adresu pełnego z kotem pocztowym albo psem pocztowym bez tych właśnie takich tutaj przydomków przeddomków, zadomków cyganków i takich innych I tak jak i łoniaków o właśnie, tak na przykład jak ktoś się podpisze mister Łoniak no to ja go od razu wyrwę o Wyrwę chwasta, także rozumiecie, widzicie, rozumiecie, nie? No. Ma być ma być ładnie, tak jak w ten w Urzędzie Gminy albo na, na plebanii wam w ten, w parafii zapisali, macie się tak mi tutaj, znaczy zaświadczenia odproszcza nie wymagam. W każdym razie pytanie zdanie konkursowe. Jeszcze. Jeszcze nie. Jeszcze dobra zmiana to nie dotarła. <śmiech> Więc pytanie, zdanie konkursowe zaraz zadadzą Wam tutaj panowie z Winkless. Jak mówiłem, jest to pytanie związane z, z uważnym słuchaniem naszej tutaj pogawędki. Nie jest ono może przesadnie skomplikowane, natomiast no wymagało skupienia na naszej rozmowie no prawie że od samego początku. No i osoba, która najszybciej ogarnie temat, będzie bogatsza o pierwszy krążek zespołu Winglas. A zatem pytanie konkursowe jest takie W którym roku powstał zespół Wingless? Moi drodzy, w którym roku został, e, z, powstał zespół Wingless? Pytanie poszło na e, Feja Utwór O struganiu idzie w Eter Należało się spodziewać. Trudności z tym pytaniem nie było. Najszybciej dodzwonił się Tomek z Poznania. 2012 to jest rok graniczny, data, rok powstania zespołu Wingless. No. Kto pierwszy, ten lepszy dzisiaj była zasada, ale jednak widzę, że kilka gorących klawiatur już mi coś na profilu rzeźni napisało, a ja mówiłem PW na antyradiowym, na facebookowym profilu antyradia, a właśnie, no a tu gorące klawiatury, syriona na rzeźnie, no i oczywiście taka odpowiedź nawet nie była brana pod uwagę, gdyby nagród było więcej, bo powiedziałem, albo rzeźniamałpa.antyradio.pl, albo telefon do studia, albo PW na l, antyradiowym Facebooku, a nie na Facebooku Rzeźni, bo Rzeźnia, Facebook Rzeźni przez te trzy godziny, kiedy jest program, nie działa zamknięty renament, zarobiony jestem tutaj, na antyradiu, więc nie odbieram tam, tylko widzę w podświetleniach, że coś tam, się, coś tam się pojawia. Czy coś panowie chcieliście, chcieliście chcie, chcecie jeszcze dodać tutaj do tej naszej dyskusji? O czymś, o czymś zapomniałem? Coś wam się <tryk> przypomniało w międzyczasie? Myślę, że wszystkie tematy te, które były najbardziej, że tak powiem, intymne no. Nawet te inne no zostały poruszone. Nawet te, których nie chcieliśmy poruszać no Przede poruszone. wszystkim chcieliśmy Ci podziękować bardzo, że zechciałeś nas ugościć tutaj w studiu. Dziękuję za zaproszenie. Wesprzeć. I, jak widzicie, ślitstormu w wątku nie było, nikt was od um, teczowych nie nawyzywał jeszcze. Od pedaliady, od kusów i tych, no, no, no. jeszcze was Tak czekaliśmy. Może jutro tak czekaliśmy. się obudzą. E, na pewno, tak jak powiedziałem, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za, za zaproszenie i za wsparcie zespołu w promocji tego naszego krążka i naszej muzyki. Mam nadzieję, że przynajmniej przez tą wizytę tutaj u Ciebie i prezentację naszych dźwięków no, znajdą się kolejne osoby, które zainteresują się chociażby na jakimś tam ułamek sekundy tym, co chcemy przekazać. Będzie nam na pewno bardzo miło. Zapraszamy również na koncerty w Krakowie, tak jak powiedziałem, w styczniu i również w Częstochowie wszystkie informacje na temat zespołu, jeżeli zaciekawiliśmy Was naszą muzą i tym, co mamy do przekazania na bieżąco, możecie znaleźć na naszym Facebooku www.facebook.com winglessofficial a no a resztę Google i wszystkie te um platformy i serwisy, o których żeśmy rozmawiali, jak najbardziej również są z naszym uczestnictwem. Także no to chyba wszystko. Pozdrawiamy również. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy słuchaczy. Dziękujemy. Tak, no jeszcze Raz jeszcze gratulacje dla Tomka za, za to, że był najszybszy. Tomek się pochwalił, jak zadzwonił. Na Facebooka też dostałem odpowiedź. <śmiech> Tomek, Tomek zawsze działa dwutorowo. No, gratulujemy Tomasz. Mam nadzieję, że będzie będziecie dobrze słuchało.